Słuchacie Wiki radia. Zapraszamy do wysłuchania wystąpienia Edwina Bendyka pod tytułem Wartość, twórczość, własność Wystąpienie odbyło się podczas konferencji o przyszłości prawa autorskiego Kopy Kamp zorganizowanej 1 października 2013 roku przez Fundację Nowoczesna Polska Dobry wieczór, ja nie będę posługiwał się prezentacją analogową. Tutaj mam, mam pamięć zewnętrzną, spróbuję tak, tak poradzić sobie z tematem, który no właśnie będzie dotyczył praw autorskich, ale w innym ujęciu, niż słyszeliśmy przed chwilą. Znaczy nie, nie to słyszeliśmy przed chwilą, tylko poprzedniej prezentacji o, o prawie autorskim z punktu widzenia prawnego. Moje przekonanie jest takie, że, znaczy nie tylko moje, bo mam coraz więcej jako osób, którzy mam przekonanie, że nie rozwiążemy dylematów, problemów związanych z prawem autorskim i sporów o jego egzekucję. Jeśli nie, zaczniemy jednak analizować istotę prawa Autorskiego od strony ekonomicznej, jako zjawiska ekonomicznego i patrzeć na, na, na Prawo Autorskie i, i sferę, którą ono dotyczy, właśnie z punktu widzenia dynamiki pewnych procesów ekonomicznych, bo, bo, bo wtedy być może okażą się, czy, czy pojawią się inne metody rozwiązania tych problemów, których na gruncie prawnym rozwiązać nie można, dla, chociażby z tych względów, które tutaj były wy, wy, wymienione, prawda? ze względu na pewne uwarunkowania też kulturowe, odwołanie się do pewnych racji etycznych i tak dalej, które po prostu esencjalizują problem i, i nie umożliwiają znalezienie, czy uniemożliwiają znalezienie jakiegoś kompromisu. Yy, no właśnie, więc z punktu widzenia, yy, czysto ekonomicznego, czy, czy, czym jest prawo autorskie. No jest, jest pewnego typu instytucją, która pośredniczy między dwiema y, ciekawymi y, sferami, to znaczy między sferą y, twórczości, gdzie twórca tworzy y, kim on jest, no to próbowała tutaj nam Pani y, Mecenas y, rozkodować, ale w każdym razie, niezależnie od tych lokalnych definicji twórca, twórca tworzy dzieło, utwór, jakiś produkt no, który ma wartość estetyczną no i teraz chodzi o to, żeby tę wartość estetyczną przełożyć na wartość ekonomiczną, tak żeby można było, znaczy nie każdemu twórcy na tym zależy ale mówimy o tych, którzy chcieliby z no, wysiłku swojego, swojej pracy uzyskać jakiś zwrot ekonomiczny prawda? no i, i teraz musi pojawić wartość ekonomiczna po drugiej stronie y, równania Samo prawo autorskie jest w tym momencie czymś jakby w rodzaju troszkę analogicznie jak pieniądz. Sam pieniądz nie jest nośnikiem wartości, znaczy jest nośnikiem wartości, ale wartości nie ma. Jest, jest pewnym tytułem do czerpania korzyści z wartości, jaką to dzieło stworzone przez twórcę ma, ale tę wartość trzeba określić. W przypadku pieniądza za wartością, jego wartością no stoi cała siła gospodarki, prawda, i to, że my dzisiaj mamy 100 złotych yy, i będziemy je mieli za 10 lat, nie znaczy, że za tym 100 zł będzie ta sama wartość i dokładnie tak samo jest z prawem autorskim. Ono określa możliwość korzystania z wartości jakiegoś yy, dzieła, ale co decyduje, jaką yy, wartość to dzieło ma. I tutaj zaczyna się yy, właśnie ciekawsza część yy, związana z, z całą ekonomią procesu twórczego, czy ekonomiką procesu twórczego, która ma charakter z punktu widzenia klasycznej ekonomii no, do, dosyć paradoksalny. To znaczy, dlatego że tak, no, jeszcze jak, jak Marx próbował wyjaśnić, czy, czy tworzył teorię wartości ekonomiczną, no to dla niego punktem wyjścia była jakby nakład pracy, jaki trzeba włożyć do, do wykonania czegoś, ale wiemy, że no to ma sens przy produkcji materialnej, przy produkcji artystycznej to głównym źródłem wartości jest to, czego na, na czas nie da się przeliczyć. Oczywiście wykonanie dzieła zajmuje dużo czasu, ale można porównywalną ilość czasu włożyć w analogicznie czy porównywalne dzieła i jedno będzie warte tysiąc razy więcej niż inne w produkcji filmowej, to jest klasyczny przykład. No można zrobić dokładnie to samo. Jakby zastosować wszystko, całe, całe reguły sztuki, prawda, technicznej, filmowej i tak dalej i mieć z jednej strony awatara, który przynosi yy, no, miliardowe wpływy i można z drugiej strony mieć John'a Cartera, który przynosi tak yy, 200 milionów dolarów strat. Yy, w zasadzie wszystko było zrobione, żeby tak się nie stało. No i tutaj klasyczna ekonomia jest, jest rzeczywiście bezsilna. Oczywiście można odwołać się do prawa popytu i podaży i mówić, że, że po prostu najlepszym miernikiem jest, jest no, wystawienie towaru na, na jakim jest jakiś utwór, dzieło na rynek i, i, i sprawdzenie, ile chcą zapłacić za to czy odbiorcy. Ale okazuje się, że wcale to nie jest takie łatwe. To oczywiście, że tutaj ta czysta teoria ekonomiczna dosyć bardzo odbiega od, od realnego życia. Zresztą rynek prawdziwy nigdy nie był tak prosty, jak, jak, jak się jawi w, w teorii ekonomicznej. To Znaczy, prawo popytu i podaży, no za nim stoją, no, bardzo złożone procesy społeczne, zwłaszcza przy obrocie dobrami tak szczególnymi, jak, jak, jak dobra y, kultury. To Znaczy, z jednej strony, jeżeli mówimy o popycie, no to właśnie samo alchemia aktu twórczego jest, jest dosyć złożona i nie poddaje się prostym opisowi, ale również podaż, podaż popyt. To, co chcemy konsumować, prawda? czy jako, używając tego, tego, tego języka właśnie ekonomicznego, czy marketingowego, też jest wynikiem złożonego procesu, chociażby edukacji, prawda? kompetencji uczestników rynku. Chleb każdy potrafi jeść, ale nie każdy potrafi obejrzeć film, pójść do teatru i tak dalej, do tego trzeba coś, coś wiedzieć. No i Punkt Próbą wyjścia z tego, z tego paradoksu i nie, nie, bez siły klasycznej ekonomii, która no, prowadzi co, co najwyżej do takich, jeżeli ktoś się trzyma jej narzędzi, to do takich banałów, jak, jak ci, którzy twierdzą, że na przykład wiedza to towar. No, prawda? No, to, to jest, można tak mówić, ale, ale to nie ma zbyt wielkiego sensu. Trzeba raczej popatrzeć właśnie jak działają te mechanizmy twole, stojące za yy, z jednej strony popytem, z drugiej strony podażą y, tych dóbr. Są dwie ciekawe próby, które w zasadzie synergicznie y, jakby opisują ten, to, y, to, to zjawisko. Jedna to nazywa się ekonomią pojedynczości i ona została zaproponowana przez francuskiego socjologa, ekonomistę Luciana Carpika. No bo on mówi, co, co jest istotą y, wartości w ogóle? To istotą wartości w ogóle jest pojedynczość, rzadkość. Im coś jest rzadsze, tym z definicji ma, ma, może mieć większą wartość. Oczywiście znaczy, musi być, mieć jeszcze swojego odbiorcę, ale jeżeli czegoś jest bardzo dużo, no to z definicji nie będzie miało wartości, nikt, nikt za to nie zapłaci. Powietrza mamy dużo i na póki co za nie nie, nie płacimy, ani tak, ktoś gdyby prób spróbował, to, to byłoby to bezskuteczne, musiałby nam zabrać właśnie ten taki master switch, który się musiał pojawić w przypadku powietrza ale ponieważ to jest trudno co sobie wyobrazić i powietrza też jeszcze ciągle mamy dużo, więc, więc ono w sensie ekonomicznej wartości yy, nie ma. No, działalność artystyczna jest celana, takim właśnie przedmiotem yy, no, yy, ekonomii pojedynczości, bo, bo, bo każde dzieło jest, jest właśnie na początku czymś pojedynczym. Tworzenie jest, jest pojedyncze, ale z tego też wynika olbrzymi problem. Yy, Dopóki twórca pracuje na swój własny koszt i ryzyko, no to oczywiście problemu nie ma. Jeżeli to jest powiedzmy poeta, któremu wystarcza kartka do napisania utworu, no to, to, to nie, nie, ma problemu. On ponosi ryzyko i, i jeżeli weta go natchnie, no to, to, to napisze wiersz. Gorzej jest z filmem. No właśnie z tym, że pojedynczość oznacza olbrzymią nieprzewidywalność. No właśnie jak z tym Johnem Carterem i z Avatarem. Prawda? Można zrobić wszystko, tylko się okaże, że po prostu scenariusz jest do kitu. Nie, nie zadziałał ten, no, to coś, ten, ten moment. Yy, i, i, a z góry tego nie wiemy, tak jak nie jesteśmy w stanie przewidzieć innowacji, co będzie innowacją z góry, prawda? I to jest to jest olbrzymie, yy, ol, yy, olbrzymie wyzwanie. Jak sobie z tym radzi rynek dóbr symbolicznych? Nie tylko kultury, ale, ale również wiedza, ale głównie ograniczmy się do kultury. Tu jest jakby dru, drugi yy, mechanizm, który, który wspiera tę ekonomię pojedynczości i jeden z badaczy tego zjawiska, z kolei angielski, e, socjolog i też ekonomista James English, e, zaproponował pojęcie e, ekonomii prestiżu. To znaczy dobra kultury nie krążyłyby, nie tworzyłyby rynku, gdyby nie cały złożony system nadawania wartości. W tym domu. Właśnie związany z prestiżem chociażby, który buduje się przez na przykład instytucje nagród. To zostało jakby taka że dzisiaj widzimy na wszędzie. Znaczy w Polsce jeszcze, jeszcze w niektórych obszarach to nie jest tak ale na przykład we Francji rynek książki jest spowity tysiącami nagród. To są te najbardziej prestiżowe jak nagroda konkurtów, ale generalnie jest tam, no, na, na rynku funkcjonuje kilka tysięcy no, one są po to, właśnie żeby jeżeli wydaje się kilkadziesiąt tysięcy książek rocznie, no to podpowiadać czytelnikom co, co ma wartość, ale nie w takim bezpośrednim znaczeniu, bo to, to trudno jest, jest jakby powiedzieć o, o, o dobru kultury. To raczej chodzi o to, żeby wykreować właśnie cały zestaw uczuć, emocji, i tak dalej, które spowodują, że będziemy za powieść pewnego autora gotowi zapłacić. Nagroda konkursów jest takim klasycznym przykładem, że jej, no jej zdobycie, sama nagroda jest 0 euro, natomiast oczywiście autor, który ją dostanie, no może liczyć na zwiększenie sprzedaży o, o co najmniej 100 tysięcy egzemplarzy, a ci najlepsi przekraczają milion. No i to już są realne pieniądze i dla wydawcy, i dla autora, i tak dalej, chociaż sama Monetą tej nagrody jest prestiż, który ona sobie zdobyła. No właśnie, to jest, i tak sobie już mniej więcej od 100 lat radzą przemysł kultury, tak zwane i obrót dobrami kultury. Po drodze też rozwinęła się jeszcze też teoria ekonomiczna, która kolejny paradoks ujawnia, który rozwiązuje troszkę ekonomia prestiżu. Otóż Wiemy już dzisiaj, z, z, kiedyś to czuliśmy, dzisiaj to wiemy również od ekonomistów, że y, dobra niematerialne są specyficzne, to różnią się od dóbr niematerialnych. To jest ten zawsze spór, czy można ukraść dobro niematerialne, prawda? Znaczy tutaj, tu się przydaje Marx, który dzielił wartość użytkową od wartości wymiennej. I znaczy tak, jeżeli byśmy użyli do pojęcia wartości użytkowej, czyli tej praktycznej jakiegoś dobra, to okazuje się, że y, no, dobra kultury, czy, czy właśnie generalnie dobra niematerialne są tym bardziej wartościowe, im bardziej upowszechnione. Wiedza jest tym bardziej produktywna, im więcej ludzi ma tą wiedzę. Prawda? Ale z punktu widzenia wartości wymiennej to jest zabójstwo, no bo im coś jest właśnie powszechniejsze, tym trudniej na tym zarobić. No, ta ekonomia prestiżu troszkę przeciwdziała, ale ona działała tak długo jak nośnikiem tych wiedzy czy, czy dóbr niematerialnych były nośniki materialne. Czyli książki CD i tak dalej. No, mamy zmianę technologiczną i ta zmiana technologiczna powoduje, że ta bariera upada, czyli możemy osiągnąć ideę z punktu widzenia teorii ekonomicznej i upowszechnić w nieograniczony sposób dobra kultury, zapewniając maksymalną ich wartość użytkową, co musi doprowadzić oczywiście do katastrofy tych, którzy żyli z wartości wymiennej prawda? i co oni podnoszą pokazując, że no, po nie będzie się opłacało inwestować w produkcję chociażby takich dóbr. Jest to ewidentnie jakiś paradoks, yy, czy, czy problem do rozwiązania. Jak to można rozwiązać? Jest kilka pomysłów. Znaczy jest kilka pomysłów. Jeden yy, sami twórcy yy, go realizują. No to znowu właśnie produkowanie rzadkości w ramach ekonomii prestiżu. Czyli piosenkarz, który nie żyje się dzisiaj ze sprzedaży płyt, bo tych płyt się nie daje, no robi, po prostu zaczyna wracać do, do, do do historii, bo, bo przecież spójrz się żyło mniej więcej przez 100 lat, wcześniej się żyło z koncertem, prawda? I, I znowu koncerty stają się i cały przemysł koncertu, przez festiwale, to wszystko widać właśnie jak, jak, jaką jest odpowiedzią na, na ten kryzys, prawda? Przecież ten te festiwal to wszystko jest właśnie e, tworzeniem popytu na, na, na, na, na, na, na dzieło i jakby zapewnieniem, e, że, że to co jest w internecie jakby za darmo Tutaj jest wartością, za którą ludzie są gotowi zapłacić, kupując bilety. No i to, to, to jest jedno rozwiązanie, ale wiemy, że ono nie zadziała we wszystkich obszarach. No, artyści, powiedzmy, muzycy i tak dalej mogą sobie... Troszkę trudniej jest na przykład z dziennikarzami. No, trudno sobie wyobrazić, czy koncerty dla dziennikarzy, żeby po prostu wyśpiewali swoje teksty albo coś takiego. Coś, czy, czy nawet z literaturą jest, jest, jest, jest yy, trudniej. Yy, I tu, tu pomysły... Są jakby powiedzmy dwa skrajne. Ja przedstawię na tym już zakończę. Zostawiając Państwa, jak jest szukanie rozwiązań. Jeden to oczywiście, jak mówię, przerysowując skrajny, to jest taki, który mówi ok, skoro nie jesteśmy w stanie kontrolować tej, tej jakby wycieku dóbr symbolicznych, no to po prostu znacjonalizujmy je, jakby poprzez, zbierzmy opłatę w formie podatków od ludzi i upublicznimy, wywłaszczmy po prostu na mocy ustaw tych twórców, ale zapewniając im oczywiście wynagrodzenie, a ludziom bezpłatny dostęp do, do, do, do tego. No i to jest, to jest rozwiązanie jedno, na które jest bardzo mało realne, drugie mówi tak, to może nie wywłaszczajmy twórców, tylko oddziałujmy na popyt. Na popyt w ten sposób, znaczy na popyt kładasz jednocześnie. Przez taką instytucję, która rozwiązuje też inne problemy społeczne. Coraz częściej mówi się i już w gronie to też coraz poważniejszych ekonomistów o czymś, co się nazywa gwarantowanym, dochodem, znaczy powszechnym dochodem gwarantowanym. To jest taka instytucja, czy też dochodem obywatelskim, która mówi, że każdy obywatel danego kraju, z racji, no, w Kanadzie to jest na przykład w jakimś sensie stosowane, ma, ma prawo do, do czegoś w rodzaju minimalnej pensji, tylko z tego tytułu, że jest obywatelem. Nikt go nie, niezależnie czy pracuje, czy nie pracuje, dostaje pewnego typu y, wynagrodzenie. Prawda? Ale w zamian już nie dostaje pomocy społecznej i itd. Y, no i to jest, to jest jakby forma z jednej strony minimalnego wynagrodzenia dla potencjalnych twórców, którzy mogą chcieć jeszcze dalej w ramach ekonomii prestiżu sobie zarabiać, ale jeśli stwierdzą, że wystarczy im powiedzmy 1000 czy 1500 euro, jakie do, do, dostaliby, żeby tworzyć i, i dawać ludziom za darmo. To jest okej. Okay. Z drugiej strony z kolei to też jest, jest jakby oddziaływanie na popyt, bo, bo jakby zapewnia pewnego typu środki na uczestnictwie w tym obrocie. Mówię, to, to, ten pomysł wydawać by się mógł skrajnie, można powiedzieć, no też, też dziwny, chociaż jego Pierwszy jest, pierwsi go sformułowali, ludzie związani, po raz pierwszy, bodajże, o ile pamiętam, po, po pojawi się u Friedricha Haika czyli raczej dosyć, dosyć znaczy prekursora neoliberalizmu, potem powtórzył to Milton Friedman. Dzisiaj też rozwija to, to, to Lewica w miarę zgodnie właśnie z, z, z tymi ekonomistami neoliberalnymi, więc być może z tego sojuszu coś ciekawego wyniknie, ale Konkludując, moje przykład jest takie, że rozwiązanie dla problemów związanych z prawem autorskim i w ogóle no, twórczością artystyczną no, i, i wynagradzaniem za nią nie leżą w prawie w tej chwili, bo tutaj jesteśmy ewidentnie w sytuacji jakiś patu tylko w ekonomii. Dziękuję bardzo. Słuchacie Wikiradia Szczegółowe informacje na stronach www.wikiradio.org.